Rzymian, rozdział jedenasty. Mówię tedy, czy Bóg odrzucił lud swój? Bynajmniej, albowiem mi jest Izraelitą, z nasienia Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg ludu swego, który uprzednio sobie upatrzył. Lub czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak staje przed Bogiem przeciwko Izraelowi, mówiąc Panie, proroków Twoich pomordowali i ołtarze Twoje zburzyli, i zostałem ja sam, i na życie moje nastają? Ale cóż, powiada mu wyrocznia Boża, zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie skłonili kolana przed Baalem. Tak tedy i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeżeli z łaski, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie jest uczynkiem. Cóż wtedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił? ale wybrani dostąpili, a inni zatwardzeni zostali. Jak napisano, dał im Bóg ducha ospałości, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia. A Dawid mówi, niechaj im będzie stół, ich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie widzieli, a grzbiet ich zawsze pochylony. Mówię tedy: czyliż się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, ale przez ich upadek stało się zbawienie poganom, aby ich do zawiści przywieść. Jeżeli zaś upadek ich jest bogactwem świata, a porażka ich bogactwem pogan, o ileż więcej ich pełność. Albowiem mówię wam, poganom, o ile jestem apostołem pogan, posługiwanie moje z chwałą wykonuję, abym do zawiści pobudził tych, którzy są ciałem moim i zbawił niektórych z nich. Albowiem jeżeli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czymże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie powstaniem do życia z umarłych? A jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń święty, to i gałęzie. A jeżeli niektóre z gałęzi odłamane zostały, a ty będąc dzikim drzewem oliwnym zostałeś wszczepiony w ich miejsce i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu drzewa oliwnego, nie chlub się przeciw gałęziom, bo jeżeli się chlubisz, to wiedz, że nie ty nosisz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiedz tedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Dobrze, z powodu niedowiarstwa odłamane zostały, ale ty wiarą stoisz. Nie bądźże pyszny, ale się strzesz. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, to mógłby i tobie nie przepuścić. Zważ wtedy dobrotliwość i srogość Bożą. Srogość względem tych, którzy upadli, a dobrotliwość względem Ciebie, jeżeli wytrwasz w dobrotliwości. Inaczej i Ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni będą, gdyż mocen jest Bóg znowu ich wszczepić. Albowiem jeśliś Ty odcięty z drzewa oliwnego, dzikiego z natury, a przeciw naturze jesteś wszczepiony w dobre drzewo oliwne, o ileż więcej ci, którzy są z natury wszczepieni będą w swoje własne drzewo oliwne. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia o tej tajemnicy. Żebyście nie mieli wysokiego mniemania o sobie, że zatwardziałość po części przyszła na Izraela, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. A tak cały Izrael będzie zbawiony, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierzem moim z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Według Ewangelii nieprzyjaciółmi są z powodu was, lecz według wybrania są miłymi z powodu ojców. Albowiem darów swoich i powołania Bóg nie cofa. Bo jak i wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Albowiem zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłuszeństwo, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i wszechwiedzy Bożej, jakże są niezbadane sądy Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał umysł Pański, albo kto był doradcą Jego, albo kto mu co pierwej dał, a będzie mu znowu oddane. Albowiem z Niego i przezeń i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.